Odkryj miejsce realizacji nowoczesnych inwestycji. Specjalne strefy ekonomiczne, profesjonalizm i entuzjazm pracowników stale zwiększają atrakcyjność Podkarpacia. Podkarpackie. Przestrzeń otwarta dla inwestycji. Otwórz szeroko oczy i zobacz zachwycające miejsca. Przeżyj chwilę pełne radości i wyróż na poszukiwanie niezapomnianej przygody. Odwiedź Podkarpackie. Katedralny chór puericantores Resovienzes obchodzi w tym roku 30-lecie swojego istnienia. Koncert jubileuszowy odbędzie się 20 czerwca o godzinie 19.30 w katedrze rzeszowskiej, gdzie ten znakomity zespół pod dyrekcją Marcina Florczaka wystąpi m.in. z repertuarem specjalnie przygotowanym na tę uroczystość. Puericantores resowięzes należy do grupy zaledwie kilkunastu chórów chłopięco-męskich działających w Polsce. Jaka jest historia i dzień dzisiejszy chóru, o tym już za chwilę dowiedzą się Państwo z rozmowy, jaką przeprowadziłam z prezesem chóru Stanisławem Żyrackim i dyrygentem z z Marcinem Florczakiem. naszej rozmowie towarzyszyć będą nagrania, które zarejestrowaliśmy na jednej z prób chóru tuż przed niedawno odbytym turnę koncertowym w Austrii i Włoszech. No, no. Stanisław Żyracki, prezes katedralnego chóru chłopięco-męskiego Kantores Resovienses w chórze od 29 lat. Chór założyła w 1985 roku pani Urszula Jeczeń-Biskupska w kościele podwyższenia Krzyża Świętego przy ulicy Krakowskiej. Po roku chór się przeniósł do kościoła Ojców Bernardynów, a w 1993 roku Przenieśliśmy się do katedry i od tamtej pory chór działa przy katedrze. Na początku to był chór złożony z kilku, z kilkunastu osób, a później rozrósł się do kilkudziesięciu. W tej chwili to jest około siedemdziesięciu chórzystów. W międzyczasie, w latach dziewięćdziesiątych, chór przystąpił do Federacji Chórów. Pueri Cantores, chórów chłopięcych, chłopięco-męskich i dziecięcych. Dziecięce też tam należą. Ile lat ma najmłodszy chórzysta obecnie? Najmłodszy chórzysta ma 8 lat. Jak zmieniał się przez te wszystkie lata repertuar chóru Pueri Cantores Resovienzes? Chór obchodzi w tym roku okrągłą 30. rocznicę istnienia, ale tak jak pan powiedział, początkowo był to zespół bardzo nieliczny. Domyślam się, że repertuar także był zupełnie inny niż obecnie. Tak, rzeczywiście. No O repertuarze najlepiej by mogła powiedzieć pani Urszula Jeczeń-Biskupska. Była dyrygentka, która w 2010 roku przekazała chór panu Marcinowi Florczakowi. Niemniej jednak o zmianie repertuaru można powiedzieć tak, że na początku to oczywiście były prostsze formy muzyczne, chociaż też piękne, tak jak na przykład renesansowe psalmy Gomułki czy później bardziej skomplikowane na przykład Wacława z Szamotu czy choćby Gaudemater Polonia, no z czasem repertuar stawał się dużo ambitniejszy. Mieliśmy i mamy w swoim repertuarze między innymi Alleluja Händla, czy mszę Ramireza, czy śpiewaliśmy również Glorię Vivaldiego. Skąd się biorą członkowie chóru? Czy to są dzieci, które dowiadują się o tym chórze na przykład w szkołach muzycznych, do których chodzą, czy w kościele, czy na lekcji katechezy? W jaki sposób odbywa się nabór do chóru? Od pięciu lat bardzo mocno ruszyliśmy z reklamą chóru. Powstała strona internetowa, tworzona przez rodziców naszych churzystów, przez panią Katarzynę Kowalik i Mariusza Kowalika. Również drukujemy ulotki, coraz więcej pojawia się plakatów na mieście kiedy koncertujemy, ale głównie jednak uczniowie o tym, że jest nasz chór dowiadują się bezpośrednio od na przykład od pięciu lat, no to od pana Marcina Florczaka wyzwaniamy po szkołach, umawiamy się z, z dyrektorami, którym w tym momencie bardzo, ale to bardzo dziękuję, bo jest to dla nich na pewno kłopotliwe. I robimy przesłuchania. Przesłuchania robi pan Marcin Florczak. Przesłuchuje rocznie około tysiąca osób. W jednym roku nawet to było blisko 1500 osób. I proszę sobie wyobrazić, że z, tych, z tego tysiąca osób w jednym roku zostało tylko po roku pięciu chłopców. To jest bardzo ciężka praca, zrobić nabór, o czym wie najlepiej Marcin Florczak. I widać, że efekty są takie, jak, jakie są, czyli bardzo trudno jest utrzymać chłopców w chórze, żeby śpiewali wszystkich kalat. Dlatego też chórów chłopięco-męskich jest bardzo mało w Polsce i na świecie, bo to jest ogromna charówka. A poza tym dziecięce głosy dorastają i wtedy już zmienia się też brzmienie chóru, więc ciągle potrzebni są nowi, młodzi chórzyści. Tak, na tym polega ta trudność. Po pięciu latach oni rzeczywiście mutują, dlatego widzę, że wiele chórów już zaczyna przyjmować chłopców nawet pięcio-, sześcioletnich, aby ten okres do mutacji wydłużyć, ponieważ ten okres do mutacji się skrócił przez ostatnich powiedzmy dwadzieścia lat. Młodzież po prostu wcześniej dojrzewa. Stąd też takie zabiegi, żeby brać nawet pięcioletnich chłopców. My jeszcze tego nie robimy. Pan Marcin Florczak przyjmuje dzieci przeważnie w wieku ośmiu lat. Wszystkie Serdecznie nazywam się Marcin Florczak i jestem dyrygentem katedralnego chóru chłopięco-męskiego Cantores Antaresa Saviences. Mam przyjemność być dyrygentem tego chóru już od pięciu lat, z czego jestem niezwykle zadowolony i uważam to za niezwykłą przygodę. Cieszę się, że podołałem temu zadaniu. To była Pana pierwsza tak poważna po studiach muzycznych praca. Podjął Pan niezwykle odpowiedzialne wyzwanie. Kierowanie kilkudziesięcioosobowym chłopięco-męskim chórem, który już miał wcześniej swoje osiągnięcia. Tak, na początku, nie ukrywam, bardzo się bałem, jak będzie nawiązywała się moja współpraca z chłopakami. Był to dla mnie mój pierwszy chór i do tego chór chłopięco-męski. Myślę, że wiele się nauczyłem od tych chłopaków. I wiele oni się ode mnie nauczyli, więc była to i jest współpraca bardzo owocna. Efektem jest właśnie trzydziestolecie, które będzie mieli okazję śpiewać. Są to chłopcy, którzy potrafią się zachować bardzo dobrze i po pięciu latach mojej pracy mogę powiedzieć, że nie tyle wkład artystyczny, jaki jest ważny w śpiewaniu furze, co też aspekt wychowawczy pełni dużą rolę, ponieważ są to chłopcy kulturalni, staramy się ich wychowywać tak jak najlepiej umiemy. I z tego co widzę są efekty, ponieważ chłopcy są bardzo pomocni, zawsze pomagają na próbach, pomagają starsi koledzy, pomagają swoim młodszym, z czego będą efekty kiedyś za kilka lat, kiedy chłopcy młodzi zmutują, będą starszymi i tak samo będą pomagać tym młodszym chórzystom. Jak często odbywają się próby chóru? Kiedyś próby odbywały się dwa razy w tygodniu, od dwóch lat próby odbywają się teraz trzy razy w tygodniu. Są to poniedziałki i w piątki próby sekcyjne i w soboty łączenie. Łączenia są niezwykle potrzebne po to, aby chłopcy usłyszeli ten czterogłos. Że to nie tylko jest ich głos, że, że sopran jest najważniejszy lub alt, tylko że cały ogrom wszystkich głosów sopran, alt, tenor, bas dopiero daje tą koniunkcję i daje to brzmienie harmonijne całego utworu. Jak przez te pięć lat, od kiedy prowadzi pan chór Pueric Cantore z zmienił się repertuar, poszerzył, rozwinął? Wiadomo, że jako młody też chciałem zaistnieć i wprowadzić wiele nowych utworów, no, ale tak jak powiedziałem na sam początku, był to mój pierwszy chór i pewne moje wyobrażenia w stosunku do chóru się troszeczkę zmieniły. Wiadomo, że wiele utworów trzeba powtarzać ze względu na to, że chłopców jest dużo i dużo też przychodzi i odchodzi, więc część utworów jest powtarzanych ze względu na to, żeby uczyć tych młodszych, ale repertuar też się zmienił. Robimy utwory między innymi Jenkinsa. Z okazji 30-lecia będziemy mogli wykonać utwór naszego byłego chórzysty Dominika Lasoty, który aktualnie studiuje w Warszawie na Wydziale Kompozycji, który na tą specjalną okazję napisał nam utwór Subtuum Presidium, czyli Pod Twoją Obronę. Śpiewamy utwory też polskich kompozytorów Józefa Świdra, już nieżyjącego, Koperskiego, utwory Gomułki. Rozmiar utworów musi być od tych najłatwiejszych do najtrudniejszych, ponieważ mamy wielu chórzystów młodszych, którzy dopiero są zaprawieni w bojach, jak i też już starszych chórzystów nawet o tych sopanach alta, którzy śpiewają bardzo dobrze. Dlatego jeśli chodzi o utwory, musi być dużo ich, od najłatwiejszych do najtrudniejszych. W swoim repertuarze chór ma też nieco lżejsze utwory. Tak jest. Na przykład będziemy śpiewać też między innymi taką pieśń Sia Hamba, które będziecie mieli Państwo okazję słyszeć na 30-leciu. Śpiewamy dużo utworów gospel, religijnych, świeckich, jak i też utworów lekkich. Wszelkie 22 maja w Rzeszowskim Teatrze Maska odbył się koncert Justyny Steczkowskiej Z okazji dwudziestolecia pracy artystycznej tej znakomitej piosenkarki kur Puericantore z Resowienzes także wziął udział w tym właśnie koncercie. Zaistnieliście króciutko, ale bardzo konkretnie na scenie. Proszę Państwa, to była rzecz, która ma swoją niesamowitą historię, wręcz anegdotyczną. Marzyłem jako chórzysta ojca pani Justyny Steczkowskiej, Stanisława Steczkowskiego, aby nasz chór kiedyś zaśpiewał z tą cudowną piosenkarką. Nie dostałem odpowiedzi na list poprzez stronę internetową, a zatem zacząłem szukać dojścia, żeby znaleźć prywatny adres. Znalazłem przez jedną osobę, która prowadzi sklep Stalowej Woli i tym sposobem, Poszukała w fakturach adresu do pani Justyny, bo do jej mamy się nie mogłem dostać. Mama akurat mieszka teraz u pani Justyny pod Warszawą, więc dotarłem do adresu. Wysłałem artykuł wspomnieniowy o panu Stanisławie Steczkowskim. Bo trzeba tu dodać, że pan zaczynał śpiewać w chórze, którym kierował Stanisław Steczkowski, zanim ten chór przejęła Urszula Biskupska. Tak, w 1970 roku pan Stanisław Steczkowski, tak jak teraz pan Marcin Florczak, chodził po szkołach, m.in. mnie wyłowił spośród chłopaków i kiedy zakładał chór miałem szczęście być w tej grupie, która ten chór zaczynała tworzyć z panem Steczkowskim. I napisałem artykuł, wysłałem pani Steczkowskiej, wysłałem list do mamy pani Justyny, czyli do pani Danuty, do żony pana Stanisława i do samej pani Justyny. Reakcja była natychmiastowa. Pani Justyna zadzwoniła do mnie i powiedziała, panie Staszku, popłakałam się. Kiedy przeczytałam ten artykuł, nie sądziłam, że mój tato jest tak ceniony i tak ciepło wspominany przez byłych chórzystów. Macie marzenie ze mną zaśpiewać? Spełnię je. Niedługo będę w Rzeszowie, będziecie mogli wykonać przynajmniej jeden z utworów, proponuję Waltz ambara, tak powiedziała i tak się też stało. Z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia chóru wydaliśmy piękny album, stustronicowy i jest tam chyba, no bodaj ponad 200 zdjęć, mnóstwo tekstu, którego jestem autorem, mnóstwo ciekawych informacji o chórze, a zwłaszcza o pięcioleciu chóru, ale także również o tej 30 trzydziestoletniej historii chóru. W tym albumie pomagała mi też moja żona Bogumiła Żyracka, pomagała też mama churzysty pani Bożena Kret pomagał churzysta Michał Kret, Marcin Florczak, no to, to główna pomoc była, bo musieliśmy odtworzyć fakty sprzed pięciu lat, bo notatek nie robiliśmy. Jeszcze tam są też rozdziały przez Dominika Lasota, jeden rozdział napisany przez Krzysia Korczykowskiego. Także to jest piękna, piękna sprawa. Chór by nie istniał, gdyby nie rodzice. Im się należą największe podziękowania, oprócz Marcinowi Florczakowi, ponieważ gdyby nie ich wysiłek logistyczny, przywożenie dzieci, odwożenie, czekanie na te dzieci, wkład finansowy bardzo, bardzo ważny. Bez tego by nie istniał, dlatego kochani rodzice bardzo, ale to bardzo wam dziękujemy. W nawiązaniu do naszego uczestniczenia w kongresie w Poznaniu muszę zdradzić pewną rzecz. Prawdopodobnie nasze miasto... Rękami naszego chóru będzie organizatorem kongresu chórów Puericantores za dwa lata. Jestem już po rozmowach z władzami naszego miasta, z hierarchią diecezji rzeszowskiej i z Urzędem Marszałkowskim i są wstępne obietnice, że jeżeli podejmiemy się takiego trudu, otrzymamy pomoc organizacyjną w tym względzie. Czyli Rzeszów za dwa lata miałby coś, czego jeszcze w naszym mieście nie było. Rozmowę, której Państwo w tej chwili słuchają, nagrywaliśmy 30 maja podczas jednej z prób chóru Puericantores Resovienzes. Próby odbywają się teraz bardzo intensywnie, ponieważ chór wyjeżdża na koncerty do Włoch. Teraz, kiedy emitujemy efekty naszej rozmowy, chór jest daleko, daleko we Włoszech. Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do tego wyjazdu, no i oczywiście o przygotowaniach do jubileuszu, kiedy chór wróci z Włoch. Będzie w Rzeszowie koncertował jubileuszowo. Zapowiada się niezwykłe tournée, dzięki zaprzyjaźnionemu biuru podróży. Będziemy śpiewali w Wiedniu, na Wzgórzu, Kallenberg. Następnie będzie koncert w Padwie. Będziemy śpiewali również na Monte Cassino. Zaplanowany również mamy koncert pod Rzymem, jak również i w samym Rzymie w kościele świętego Stanisława. Ukonorowaniem tego naszego wyjazdu będzie uczestnictwo w czwartkowej mszy świętej 11 czerwca przy grobie Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że takie msze transmitowane są przez Radio Watykan i przez inne rozgłośnie katolickie na cały świat. Kto organizuje logistycznie taki wyjazd? Domyślam się, że pan, ale czy pan sam rzeczywiście jest w stanie to wszystko ogarnąć? Czy panowie zabiegają o zaproszenia chóru na koncerty zagraniczne, czy też zaproszenia spływają do was same? Powiem nieskromnie, że od pięciu lat pomagam Marcinowi z całych sił. Jeśli chodzi o wyjazd do Lwowa, czy do Równego, czy do Łódzka, czy o ten wyjazd, który nie byłby możliwy dzięki temu zaprzyjaźnionemu biuru, to to biuro załatwiło takie różne wejścia do kościołów. Właśnie tak to powstaje. Natomiast mieliśmy też koncerty we Francji, które zorganizowali nasi chórzyści. Pan Jerzy Wójcik, były prezes chóru, czy pan Ryszard Bieniek również kiedyś piastował tę funkcję i razem z Marcinem Florczakiem zorganizowali ten wyjazd do Francji z koncertami na zaproszenie chóru w Macon. ma coraz większe osiągnięcia. Jesteście wspaniałą wizytówką Podkarpacia, no przede wszystkim Rzeszowa w świecie. To jest chór prowadzony przez panów zupełnie społecznie. Dyrygent chóru Marcin Florczak poświęca mnóstwo swojego czasu na przygotowania chóru, na pracę nad repertuarem, na pracę nad młodymi chórzystami, nad robieniem castingów. Jak to się dzieje, panie Marcinie, że pan y, trwa przy swoim Kiedyś powiedziałem na jednym spotkaniu rodziców, to było po roku chyba pracy moim, czyli 4 lata temu, że chór stał się moją drugą drugoprzyszywaną rodziną i ciężko by mi było teraz zostawić to wszystko, ponieważ znalazłem tu wielu kolegów, przyjaciół. Tak samo te dzieciaki, ci młodzi sprawie tak traktuję jak swoich synów i na daną chwilę nie wyobrażam sobie istnienia bez chóru. Dlatego z miłą chęcią, mimo iż jest to ciężka praca, bo nie ukrywam, czasami człowiek miałby ochotę sobie odpocząć i pojechać gdzieś. Ciężko by nie było to zostawić. Jestem prezesem chóru od kilku miesięcy i oczywiście mam pewną wizję. Moim marzeniem jest po pierwsze, żeby pan Marcin Florczak mógł żyć z pracy, którą wykonuje w chórze, żeby nie musiał pracować jeszcze gdzieś na jakichś cząstkach etatów, czy to w Domu Kultury, czy w gimnazjum. To jest moje pierwsze marzenie. I zrobimy wszystko, aby tak się stało, ponieważ chór to jest wielkie dobro. To jest wielkie dobro i diecezji rzeszowskiej, i wielkie dobro Rzeszowa, i wielkie dobro województwa podkarpackiego. Doświadczyliśmy wielkiej pomocy ze strony Urzędu Miasta, ze strony Urzędu Marszałkowskiego, ze strony gospodarza tej parafii księdza Jana Delekty i byłego gospodarza księdza Stanisława Maca oraz ze strony księdza biskupa Jana Wątroby i byłego biskupa Kazimierza Górnego. I wydaje mi się, że właśnie taka pomoc powinna być stała i wzmocniona, ponieważ ten chór to jest wielki skarb, tak jak powiedziałem, i ościenne województwa, ościenne diecezje zazdroszczą takiego zespołu. Jeden z muzyków Justyny Steczkowskiej, który zna sprawy od podszewki, ponieważ kilka razy śpiewał w naszym chórze jeszcze za profesoru biskupskiej powiedział do mnie tak. To jest cud, że ten chór przetrwał ten moment, kiedy odchodzi mistrz i przychodzi nowa osoba. On widząc to wykonanie z Justyną Steczkowską, która powiedziała, że nie dość, że pięknie wyglądacie, to jeszcze czyściutko śpiewacie, to wtedy właśnie powiedział, że słuchajcie, to jest cud, że ten chór przetrwał i chwała panu Marcinowi Floczakowi, że doprowadził zespół do jego poziomu. Któraś wiągła jak bur pomruków ducha ziemi tej skutnego zbroj się prowadź drogi jego ruchu myśmy milcąc umieli umiebrać. Któraś była Dzięki Jak będą wyglądały obchody 30-lecia istnienia chóru Peri Cantares Resavienzes? Mamy już wstępnie przygotowany repertuar z okazji 30-lecia. Będą to utwory z całego wachlarza naszego pięcioletniego wkładu, jaki mieliśmy przez ten okres czasu. Będą to utwory religijne, świeckie, będą też utwory rozrywkowe. Będą też z nami śpiewali soliści zarówno z chóru, jak i z zewnątrz, m.in. tenor Jacek Ścibor. Koncert inwiloruszowy na 30-lecie Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego odbędzie się w Katedrze Rzeszowskiej 20 czerwca o 19.30 bezpośrednio po Mszy Świętej. Serdecznie zapraszam Marcin Florczak, dyrygent Katedralnego Chóru chłopienco męskiego Pueric Cantores. Szukajcie nas Państwo na plakatach, szukajcie nas Państwo na stronach internetowych. Tam znajdziecie informacje o naszym koncercie, na który gorąco zapraszamy. Dodam jeszcze, że ten rok jest wyjątkowy z wielu względów, o których już mówiliśmy, ale jeszcze przecież zaraz po koncercie czeka nas duży wysiłek organizacyjny, obóz we Frysztaku ćwiczeniowy. Jest to też sprawa zupełnego wolontariatu. Za obóz płacą rodzice, ale na szczęście niedużo, bo mamy pomoc z kuratorium oświaty. Będzie to obóz na około 70 dzieci. Będzie trwał cały tydzień. Takie obozy organizowane są co roku. I we wrześniu Czeka nas wyjazd do Poznania, już trochę martwimy się o pieniądze, skąd je weźmiemy, bo chcielibyśmy, żeby chłopcy płacili jak najmniej, a do Poznania pojedziemy na cztery dni. Tam jest kongres chórów Pueri Cantores, Polskiej Federacji. Na tym kongresie w Poznaniu przez cztery dni będą koncerty, będzie tam występowało 1050 chórystów na 1050-lecie Chrztu Polski. Chłopcy zobaczą Poznań, wezmą udział w koncertach i będą mieli odnowę chrztu świętego w katedrze na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Dziękuję serdecznie za rozmowę, której oprawą muzyczną są nagrania Rzeszowskiego Chóru Pueri Cantores dokonane live na żywo w sali papieskiej Rzeszowskiej Katedry, gdzie chór znalazł swoją siedzibę i tutaj odbywa próby. Słuchali Państwo nagrań chóru Puericantore z Resowien, z których dokonaliśmy podczas jednej z prób, a chór ten ma swoją siedzibę w katedrze Rzeszowskiej. Zespół właśnie powrócił po tournée w Austrii i Włoszech, jak Państwo słyszeli w naszej rozmowie. I serdecznie zaprasza na koncert, koncert jubileuszowy, który odbędzie się 20 czerwca. Początek koncertu godzina 19.30, koncert i całe obchody jubileuszu będą miały miejsce w Katedrze Rzeszowskiej podczas koncertu. Usłyszymy m.in. wykonanie kantaty Subtum Presidium skomponowanej specjalnie na tę uroczystość przez utalentowanego rzeszowskiego kompozytora Dominika Lasote. W koncercie weźmie także udział znany rzeszowski tenor Jacek Ścibor. A ja na koniec przypomnę, że w ciągu 30 lat działalności Puery Antares Resovienzes zdobyli ponad 20 nagród na różnych festiwalach. Jednym z ostatnich sukcesów jest brązowy dyplom na 13. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Choralnej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. W latach 1989-2010 chór, którym kierowała wówczas Urszula Jeczeń-Biskupska odbyła aż 15 zagranicznych podróży i między innymi w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, na Słowacji i we Włoszech. Natomiast przez ostatnie 5 lat chór... Wyjeżdżał do Francji w roku 2013, a także dwukrotnie na Ukrainę w 2011 i 2014 roku. Z okazji 30-lecia istnienia zespołowi Puericantores Resovienzes życzymy wszystkiego najlepszego, wielkich, wspaniałych sukcesów i kolejnych co najmniej 30 lat pięknego śpiewania. A ja dziękuję dzisiaj Państwu za uwagę Elżbieta Lewicka.